Wiadomości z rynku nieruchomości A oto najważniejsze wiadomości kończącego się tygodnia. Zagraniczni inwestorzy lokują środki w Chicago. Nowy Jork i San Francisco od dawna są ulubionymi miastami inwestorów zagranicznych kupujących nieruchomości. Jednak jak donosi magazyn Realtor, obecnie wielu zagranicznych inwestorów poszukujących nieruchomości inwestycyjnej wybiera wietrzne miasto. Według Asian Real Estate Association of America 12% wzrost sprzedaży domów Chicago wartych ponad milion dolarów napędzany jest częściowo wzrostem inwestycji zagranicznych. Członkowie tego stowarzyszenia również zauważają, że inwestorzy zagraniczni, zadowoleni z inwestycji w Chicago, lokują teraz swój kapitał w miastach sąsiednich stanów, takich jak Indiana, Wisconsin i Iowa. Przewaga liczebna najemców w dużych miastach. Jak wynika z nowego badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Nowojorski i bank Capital One, Większość mieszkańców w dziewięciu spośród 11 największych miast w Ameryce to najemcy, a nie właściciele domów. Ten dramatyczny wzrost udziału najemców wzbudza obawy o przyszłość posiadania własnego domu na tych rynkach. Najemcy wydają się przewyższać swoją liczebnością właścicieli domów w największych miastach kraju. Taka sytuacja nie występuje w innych regionach, gdzie według najnowszych danych Biura do spraw Ewidencji Ludności, Census Bureau, 64%, prawie 2 trzecie wszystkich Amerykanów w całym kraju, to właściciele domów. Najlepsze rynki nieruchomości w 2015 roku. Zdaniem magazynu Forbes, który oparł się na aprecjacji cen i niskich stopach procentowych, właśnie teraz jest czas na zakup nieruchomości, która ma być długoterminową inwestycją. Bez względu na to, czy chcesz kupić nowy dom, czy nieruchomość inwestycyjną, Forbes opracował listę 20 najlepszych rynków mieszkaniowych w 2015 roku, bazując na danych zebranych przez firmę badawczą Local Market Monitor. Biorąc pod uwagę wzrost liczby ludności i miejsc pracy w stosunku do przystępności cen, na pierwszym miejscu tej listy zadebiutowało Austin w stanie Teksas. Właściwie Forbes określiło Texas jako stan posiadający największą liczbę najlepszych rynków realnościowych, a tuż za nim znajduje się Floryda. Obrona obniżek stawek na ubezpieczenie hipoteczne. Składki na ubezpieczenie hipoteczne są teraz tańsze dla nabywców domów dysponujących wkładem własnym niższym niż 20%. Czy to dobrze, czy źle? Przewodniczący Komisji spraw Usług Finansowych Izby Reprezentantów uważa, że to ryzykowne kredyty i nie mogą one stanowić zagrożenia dla Funduszu Ubezpieczeń Kredytów Hipotecznych. Fundusz ten to pieniądze, które Federalna Agencja Mieszkaniowa, Federal Housing Administration, FHA, przeznacza na zapłaty firmom hipotecznym na pokrycie wszelkich zaległości płatności ze strony kredytobiorców. Sekretarz Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast zeznawał przed komisją i bronił niższych stawek, mówiąc, że nadmierne obciążanie kredytobiorców w obecnej chwili z powodu niewłaściwego zachowania innych osób w przeszłości jest po prostu nie w porządku. Agencja FHA, która stanowi część Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, obniżyła składki przy silnym wsparciu ze strony Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami The National Association of Realtors. Przewiduje się, że niższe stawki zaoszczędzą szacunkowo 2 milionom właścicieli domów średnio 900 dolarów rocznie na ich skład na ubezpieczenie hipoteczne Oczekuje się również, że krok ten przyniesie wzrost liczby początkujących nabywców Komisja zobowiązała się do dokładnego zbadania Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz jego finansów Przewodniczący złoży dalsze zeznania za dwa tygodnie Właściciele domów nie mają pojęcia ile tak naprawdę wynosi ich oprocentowanie hipoteczne Zakup domu to największa transakcja finansowa w ich życiu, zwykle kosztująca setki tysięcy dolarów jednak ponad 1 jedna trzecia właścicieli domów nie wie, ile wynosi oprocentowanie ich kredytu hipotecznego. Zdaniem firmy prowadzącej badania finansowe i jej witryny internetowej Bankrate.com, która zebrała dane, tacy właściciele domów mogą tracić duże pieniądze. Obniżka oprocentowania kredytu wartego 250 tysięcy dolarów o jeden pojedynczy punkt procentowy, przykładowo z 5 do 4%, stanowi ponad 50 tysięcy dolarów w odsetkach w ciągu całego okresu trwania 30-letniego kredytu hipotecznego o stałym oprocentowaniu. Zwycięstwo nieruchomości komercyjnych dzięki TRIA. Od czasów ataków z 11 września Rząd federalny prowadzi program ryzyka terrorystycznego, który umożliwia przedsiębiorstwom pokrycie strat poniesionych w wyniku ataku terrorystycznego. Program znany jako TRIA, ustawa dotycząca ubezpieczeń ryzyka terrorystycznego, Terrorism Risk Insurance Act, wygasł z końcem 2014 roku. Jednak szybkie zatwierdzenie projektu ustawy i uprawomocnienie jej podpisem stało się priorytetem nowego kongresu i administracji, co stanowiło rzadki przejaw dwupartyjności. Okres obowiązywania TRIA został przedłużony aż do 2020 roku. To dobra wiadomość dla przedsiębiorstw, ponieważ jak donosi czasopismo handlowe branży ubezpieczeniowej Insurance News Net, do czasu ponownego zatwierdzenia wszystkie nieruchomości komercyjne stały w obliczu poważnego zagrożenia zdolności właścicieli i inwestorów do otrzymania odpowiedniego ubezpieczenia. Kredyty z 3% wkładem własnym, są bezpieczne. Czy 3% to za mało? Niektórzy członkowie kongresu uważają, że tak i jak donosi Los Angeles Times kwestionują nową politykę gigantów hipotecznych Fannie Mae i Freddie Mac gwarantującą kredyty hipoteczne z wkładami własnymi wynoszącymi zaledwie 3% ceny zakupu. Pomimo wsparcia ze strony grup zawodowych takich jak Stowarzyszenie Bankowców Hipotecznych Mortgage Bankers Association program niższych wkładów własnych ma sporo krytyków, którzy uważają, że może on doprowadzić do powrotu kryzysu realnościowego. Dyrektor Federalnej Agencji Finansowania Budownictwa Mieszczególnych Federal Housing Finance Agency zwrócił się do krytyków w kongresie podczas składania swojego zeznania w Izbie Reprezentantów o zmianę stanowiska w tej sprawie, podkreślając, że kredyty te będą obejmować jedynie bardzo niewielką część portfela inwestycyjnego Fannie Mae i Freddie Mac, dodając, że jeśli kogoś nie stać na kredyt, nie powinien go otrzymać i to bez względu na to, czy jego wkład wynosi 3% czy 23%. Niedobory podaży powodem wyższych cen. To żadna niespodzianka. Bez względu na to, czy dotyczy to biletów na Super Bowl, czy nowego domu, jeśli podaż jest ograniczona, ostatecznie zapłacisz więcej. I to jest dokładnie to, co stało się na rynku nieruchomości w ostatnim kwartale 2014 roku. Tak donosi magazyn Realtor. Z powodu niskiej podaży domów na sprzedaż, ceny domów rosły w tempie 6% rocznie. Zdaniem ekspertów 6-7 miesięczna podaż domów na sprzedaż to dobra sytuacja dająca równowagę między popytem nabywców a podażą sprzedających. A który rynek w kraju jest najdroższy? San Jose w Kalifornii, gdzie połowa kupujących wykłada 855 tysięcy dolarów lub, lub, lub więcej na zakup domu. Rynki dla zamożnych. Chcesz mieszkać wśród bogatych ludzi? Wybierz się do Nowego Jorku lub Aspen w Kolorado. Jak wynika z raportu Prime International Residential Index opracowanego przez firmę Night Frank, te dwa amerykańskie miasta stoją na czele listy miast globalnych najbardziej pożądanych przez nabywców domów wartych 30 milionów dolarów wraz z aktywami. The Wall Street Journal donosi, że siła amerykańskiej gospodarki umieściła również San Francisco i Los Angeles w pierwszej dziesiątce rynków nieruchomości dla superbogaczy, co sprawiło, że Stany Zjednoczone stały się najlepszym miejscem przeznaczenia dla superzamożnych chcących kupić dom. Saudyjskie kobiety wybierają kariery w nieruchomościach. Nieruchomości to ścieżka kariery, która według oczekiwań kobiet z Arabii Saudyjskiej Wszystkim kobietom otworzy drzwi do większych możliwości biznesowych. Arab News donosi, że kobiety przedsiębiorcy w Arabii Saudyjskiej wniosły petycję do rządu saudyjskiego, aby pozwolił im wejść na tamtejszy rynek aukcji nieruchomości. Saudyjka Kalamit al-Dilijan Otworzyła niedawno pierwsze biuro nieruchomości w Arabii Saudyjskiej prowadzone przez kobiety. Kalamaty i inne kobiety domagają się teraz równego dostępu do możliwości biznesowych na rynku nieruchomości. U nas w Stanach Zjednoczonych 57% wszystkich pośredników sprzedaży nieruchomości to kobiety. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość.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 Dobra firma, doświadczeni agenci. Dzwonisz już dziś, bo jutro będzie drożej. 847 647 4000 847 647 4 i 3 a w internecie posiadłość.com. Słuchacie radiowego magazynu posiadłość.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 4000 847 647 4000. Zapamiętaj ten adres, zapamiętaj ten numer. 847 647 4000 lub w internecie posiadłość.com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 dla których sprzedający zawyżają ceny swoich domów. Dlaczego więc sprzedający mieliby celowo sabotować swoje szanse na sprzedaż domów? Nie ma to żadnego sensu, choć zdarza się bardzo często. Sprzedający arogancko wystawiają swój dom za najwyższą cenę, za jaką ich zdaniem powinno im się udać go sprzedać. Potem są zaskoczeni, gdy wszystko co rynek ma im do zaoferowania to jedynie obraźliwie niskie oferty lub kompletnie nic. Jeśli planujesz sprzedaż domu za pośrednictwem Agencji Nieruchomości i kusi Cię przetestowanie rynku i wystawienie domu na sprzedaż za wysoką cenę, to nadszedł właśnie czas, aby jeszcze raz poważnie nad tym się zastanowić. Oto cztery naprawdę złe powody do zawyżania cen domu. Wydaje Ci się, że jesteś mądrzejszy od innych. Jeśli tak jest naprawdę, to znaczy, że Twój agent... Kredytodawca i agent kupującego, rzeczoznawca, wszyscy inni sprzedający, którzy sprzedali lub którzy obecnie wystawiają swój dom na sprzedaż i każdy kupujący są po prostu głupi w porównaniu z Tobą. Może Ci się poszczęści i jakiś zwycięzca loterii stanowej wypisze Ci czek, ale to tylko mrzonka. Chcesz mieć kontrolę. Jesteś sprzedającym, który zatrudnia agenta nieruchomości, a potem nie słucha ani jednego słowa. Być może grzecznie słuchasz, uśmiechasz się zadowolony z siebie, a następnie informujesz go, że ci się nie spieszy i możesz sobie pozwolić na czekanie na tę właściwą ofertę. Zawsze przecież możesz zdecydować się na obniżenie ceny później. I tak dalej, i tak dalej. Wszyscy agenci znają tę historię na wylot. Prawda jest taka, że nie masz żadnej kontroli. Mają natomiast rynek. Nabywcy nie muszą kupować domów, i na pewno nie zdecydują się na zakup domu, którego cena jest zawyżona. Jesteś nieuczciwy. Chcesz mieć asa w rękawie i nie widzisz nic złego w ukrywaniu informacji przed agentem lub nabywcą. Może liczysz, że uda ci się sprzedać dom za tak wysoką cenę, bo jesteś za niego dłużny więcej niż jest on wart. Jak się zachowasz, jeśli nie uzyskasz ceny wywoławczej i będziesz zmuszony poprosić kredytodawcę o obniżenie należnej mu kwoty? To duże ryzyko. Cały proces wydłuża się, kredytodawca może Ci odmówić, a kupujący może stracić cierpliwość i po prostu zrezygnować. Należy Ci się. Uważasz, że zasługujesz na to co najlepsze, ale tak naprawdę jesteś klientem z piekła rodem. Według Ciebie obowiązkiem Twojego nieszczęsnego agenta jest realizacja Twoich nierealistycznych oczekiwań. Spodziewa się, że wynajmie on profesjonalistę do sfilmowania Twojego domu, zamieści całostronicowe ogłoszenie w Chicago Tribune, będzie co tydzień organizował otwarty dom, stanie w Twoim ogródku z megafonem w ręku i będzie zapraszać nabywców do wejścia do środka, a wszystko to oczywiście za obniżoną prowizję. Zawyżanie cen jest bardzo ryzykowne. Kupujący nie są głupi. Agenci nie pracują za darmo. Kredytodawcy nie ignorują wytycznych kredytowych, zatem nie bujaj w obłokach zatrudnij doświadczonego agenta i słuchaj jego rad. Słuchacie radiowego magazynu posiadłość. O chwilę uwagi, prosimy słuchaczy radiowego magazynu posiadłość.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 647-4000 Bezpieczna droga do closingu Tom Dudziński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 847, 647, 4000, 847, 647, 4 i 30 a w internecie posiadłość.com Słuchacie radiowego magazynu posiadłość. Biega!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 Pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants dans mes bras que je n'aimerais jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus. Dans ce monde qui vient vient qui va, va, me me sentirai perdu, besoin de toi.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 is door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about rubber, I and my leg, you and where you're gonna go and where you're gonna sleep tonight. And you're singing a song, singing this is a And you wake up in the morning and you have just pisses